Panie z Wami i słowa Ewangelii według świętego Mateusza Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata Jego Jana zaprowadził ich na górę wysoką osobą. Tam przemienił się wobec nich Twarz jego zajaśniała jak słońce, Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obok świany, osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. A Tobie ja się zawsze uśmiechał, że Wspólnota Sywar taka wspólnota, która wszystko zarejestruje, która wszystko zapisze, która wszystko nagra, bo może się gdzieś tam kiedyś przydać, prawda? Także, że no dobrze, jest, jest to gdzieś tam bardzo też, jeżeli to ma pomagać, jeżeli to ma być na chwałę Pana Boga, to też, też jest ważne. Moi drodzy, dziś w Kościele oprosimy, oprócz świętowania niedzieli, Dnia Pańskiego, umie święto przemienienia Pańskiego myślę, że w czasie tych wakacji, tak jak z wczoraj rozmawiałem z Panem Jackiem i z wieloma jeszcze z Was wielu właśnie na taką górę wychodziło. Gdzieś tam patrząc na to, co się dzieje najpierw, trud, wysiłek, zmaganie się, po to, by później ze szczytu popatrzeć na piękno stworzenia. W tym pięknie stworzenia dostrzec obecność Pana Boga. Myślę, że każdy taki... taki takie nasze wspinanie się, zresztą fizyczne e, podziwianie świata jest potrzebne do tego, aby dostrzegać właśnie przemienionego Boga. Boga, który mówi do nas też przez swoje stworzenie, przez to piękno, piękno stworzonego świata. I dobrze, że są urlopy, dobrze, że są wakacje, dobrze, że są okazje do takiej wyjazdy i e, żeby może i na chwilę zatrzymać się w tym świata i rozejrzeć się na, na to wszystko, co Pan Bóg dla każdego z nas przygotowuje, a ja, przygotowuje tak wiele i piękna i tak wiele dobra, tylko my często tego po prostu nie widzimy. Są nieraz nasze oczy na uwięci. Stąd może i to, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, Pan Jezus właśnie zabiera uczniów i tam wobec nich przemienia się, ukazuje siebie, pokazuje nam w ten sposób, że On jest, jest obecny. Jest obecny i warto, żebyśmy sobie uświadomili, że do takiej góry tabor właściwie naszego zbawienia my ciągle zdążamy. Ciągle idziemy. gdy Będziemy mogli dostrzec właśnie tam Boga w pełnej okazałości, przemienionego tego, tego Boga. Właśnie w tym ciele też Jezusa Chrystusa w tym ciele bo wszyscy, dzisiaj apostołowie. Ale taką... Górą tabor po drodze, która nas wzmacnia i pokazuje nam właśnie Pana Jezusa, to jest zawsze każda Eucharystia. Każde nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem, tutaj, który przemienia siebie, który ukazuje siebie, który daje nam, daje nam też siebie. W dzisiejszej Ewangelii zobaczyliśmy, czy może usłyszeliśmy, że Pan Jezus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem. Myślę, że to też pokazuje nam, możemy popatrzeć tutaj na to, na to Ewangelię przez pryzmat w Eucharystii. Patrzmy, Bóg za każdym razem w Eucharystii najpierw nam się ukazuje w swoim Słowie. W swoim Słowie. Przez Mojżesza dał nam prawo. Przez Mojżesza dał nam nakazy, zakazy. Pokazał nam w jakiś sposób drogę, po jakiej mamy iść. Żebyśmy to nasze życie mogli dobrze, dobrze wykorzystać. Eliasz jest przedstawicielem proroków, którzy nawoływali i ukazywali Boga sprawiedliwego. Boga, który będzie osądzał. Boga, który patrzy w jakiś sposób na życie, życie człowieka i jakby konsekwencje tego życia yy, niewłaściwego. Często gdzieś tam później w życiu Izraelitów też się yy, odbijały już echem. No i wreszcie Jezus Chrystus, który ukazuje pełnię Boga, Boga miłosiernego, Boga miłości, Boga kochającego. I moi drodzy, gdy popatrzymy właśnie na te trzy postacie, tak jak patrzyli uczniowie i na Mojżesza, i na Eliasza, i na Jezusa Chrystusa, tu przez nich w sposób taki pełny Bóg się też pokazuje, jaki On jest. Bóg, który kocha, Bóg który wskazuje, Bóg, który też w jakiś sposób stawia nam wymagania do tego, abyśmy wzrastali, abyśmy rozwijaliśmy się. Abyśmy może po tej górze naszego życia stąpali, nie poddawali się. Abyśmy może przeskakiwali siebie, bo tak jak wielu z was idą z góry, musiało siebie przeskoczyć, żeby dojść do tego szczytu. Może gdzieś tam po drodze pojawiało się zwątpienie, nie, nie, ja nie dam rady, ja rezygnuję. Nie, dalej, dalej nie pójdę. Tu gdzieś może zachęta, mobilizacja i później wielka radość. Moi drodzy, tak też gdzieś tam w naszym życiu jest. Potrzebne są nam podpowiedzi, potrzebne nam są wskazówki, potrzebne nam są też różnego rodzaju upomnienia, które, które pomagają nam w tym, w tym trwaniu i pójściu, pójściu do Boga, do kroczenia drogą Jego, Jego planu wobec, wobec każdego z nas. I ta przemiana Jezusa Chrystusa, która dokonała się, gdy apostołowie popatrzyli na Jezusa Chrystusa przemienionego. Popatrzmy się, każda Eucharystia to jest uobecnienie się Pana Jezusa. On przemienia chleb, On przemienia wino w swoje ciało, w swoją krew. On tutaj nam się ukazuje w pełnym blasku i tak jak do apostołów Bóg Ojciec powiedział to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Dzisiaj, w czasie tej Eucharystii też usłyszymy oto Baranek Boży. Jezus Chrystus, który gładzi rzeki świat. Który pokazuje nam Tą właściwą drogę. Spróbujmy, moi drodzy, zachęcam Was, ale też siebie, abyśmy każdą Eucharystię tak przeżywali w pełni, jako właśnie ten moment najlepszego spotkania się z Bogiem już tutaj na ziemi, na tej drodze naszej wędrówki, na tej drodze naszego wspinania się. Aby później po wyjściu z każdej Eucharystii nas też się dokonywała autentyczna przemiana. O, człowiek, który spotyka się z Bogiem, który dotknie Boga, który przyjmie go do swojego serca, musi być przemieniony. Musi coś z swoim życiu. Znamy to powiedzenie też, że ktoś, kto przyjmuje Pana Jezusa w Komunii Świętej, tak naprawdę staje się żywym tabernakulum, żywą monstrancją, idącą w świat, niosącą Boga ludziom. Jeżeli mamy być tymi, którzy niosą też Boga ludziom, tego Boga objawionego, sami musimy stawać się na wsi. Każda nasza Eucharystia, każde nasze przeżycie tego spotkania z Bogiem, wsłuchanie się w Jego Słowo, uczestnictwo w ofierze ma sprawić, że przemieniamy się i idziemy z nową siłą daną. Jezu Chryste, który ukazałeś nam dzisiaj swoje bóstwo, uczyj serca nasze według serca Twego.